O, bomba. O, Cześć. Nie macie pojęcia, jak ja już się tęskniłem za tą czołówką. Mam nadzieję, że i wy tęskniliście się za próbą mikrofonu i że z wielkim zainteresowaniem będziecie wsłuchiwać się w to, co dla was dziś przygotowałem. A dzisiejszy odcinek będzie poświęcony w całości jednej, jedynej osobie. Osobie, której... Należy się właśnie taki odcinek, przynajmniej ja tak uważam, więc z mojej strony w całości będzie to odcinek poświęcony temu właśnie przesympatycznemu podcasterowi Podcasterowi, który już łapie się za mikrofon od czterech lat, który ma na swym koncie 300 odcinków albo i więcej, no zależy kiedy tego słuchasz i co za tym idzie na no osobie, która ma niezliczoną y, liczbę fanek na całym świecie y, fanek i fanów zresztą też, o czym będziecie mogli się przekonać w dalszej części tego odcinka. Zapraszam do słuchania. Witam wszystkich serdecznie na corocznym zlocie fanów Filipa Dawidzińskiego. W tym roku, jak wszyscy zapewne wiedzą, zlot zorganizowany został w Londynie i został nazwanym międzynarodowym zlotem fanów Filipa Dawidzińskiego i to wcale nie bez powodu, proszę Państwa, nie bez powodu, bo Filip okazuje się nie tylko Polakiem, jest. Jest także osobą, która... Ma wiele paszportów i ma międzynarodową przeszłość yy, Wokół mnie masa osób z koszulkami nie tylko dla orłów yy, Z transparentami niech nam żyje Filip Dawidziński Postaram się wśród tego tłumu znaleźć osoby najbardziej istotne dla przeszłości Filipa, bo przecież nie będę rozmawiał tutaj o, z przechodzącą grupką sprzątaczek jego posiadłości, ani też z jego ogrodnikiem. Nie, takich nie będę szukał. Zresztą ten ogrodnik to mi wygląda znajomo, bo taki czarny jakiś... Hmm, to jest ten, co teraz jest z w Kiblu mieszkał. No dobra, a to są takie powiązania już międzypodcasterskie, wymieniają się nie tylko poglądami, jak widać. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że na festiwalu przyjęło się nosić takie plakietki z informacją, kim dla Ciebie jest Filip, więc o tyle jest mi łatwiej wyszukać istotne osoby i przybliżyć Wam troszeczkę przeszłość Filipa. Widzę tutaj już z daleka muszę podejść do jednego, wydaje mi się, greka na imię ma Gnel. Cześć Gnel. cześć. Widzę, że byłeś kumplem w piaskownicy Filipa. Powiedz mi, czy lubiłeś bawić się z Filipem? Of course, everyone did. No, no tak myślałem. Przecież zawsze jest fajnie bawić się w piaskownicy, a co zazwyczaj robiliście? Ciągnęliście dziewczyny za warkocze? no niegrzeczni chłopcy. Wiedziałem, że coś w tym Filipie tkwi niedobrego. A e, powiedz mi, czy Filip był tak samo kreatywny, jak jest teraz, e, w czasach swojego dzieciństwa? Tak, oczywiście. Filip zrobił from z sand. Mm, a, no to to tak, no zrobić orła z piasku to jest sztuka. No wtedy zostały mu te orły w głowie. Tak, a powiedz kiedy wy się poznaliście? In 1957. A, a, a w 57. No tak, no, no, to już parę latek miał, tak. A powiedz, powiedz może jakieś sporty może Filip uprawiał? Fire from a slingshot? Mm, co? Z procy, do, z procy strzelał do sikorek? No, no dobra, no, każdy ma jakieś upodobania. E, w każdym razie to bardzo ciekawe, a trafiał chociaż... No, nie <gry> No tak. E, powiedz mi, e, czy, czy wiesz, co się z nim teraz dzieje? He lived in Ireland and he cows. Aha, pasie krowy, tak, w Irlandii. No, to, no to tego akurat nie wiedziałem. No, no, widać, że przyjaciele z piaskownicy mają y, lepsze informacje. Y, no, właściwie, skąd ty masz te informacje? From to I listen to o, no to ja jakoś przeoczyłem, bo też słucham regularnie, nie tylko dla orłów. Gnel, a czy mógłbyś zachęcić do słuchania podcastu Filipa? Wśród podcastu nie tylko dla No, a jakby to było w Twoim języku? Marysio Filip podcast o No dobra, nie będę już więcej przeciągał. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia takiej. Przebije się teraz tutaj dalej przez ten tłum tam widzę jakieś dwie dziewczyny <śmiech> Emilia i Mariana tak co one mają na plakietce ach koleżanki z pracy postaram się do nich przebić i zadać kilka pytań no tak no dzień dobry jestem Robert Kessling z podcastu próba mikrofonu słyszałyście pewnie o mnie co no no no tak a o Filipie słyszałem jeszcze, może o podcaście próbami yy, nie tylko dla Orów? Yeah. Yes, of course. No, no tak. Sława. No dobrze, w każdym razie ja chciałem właśnie o Filipa zapytać, jaki Filip jest w pracy, bo widzę, że na plakietce macie informację, że, że, że razem pracujecie. Funny, his A, zawsze ma włączony rekorder. To takie już zboczenie pewnie podcasterskie. A powiedzcie mi, czy ciągnie was Filip za warkocze? No, no, no. No, no, no, no, no, no. no, no. widać już mu przeszło, bo piaskownicy tak się y, bawi. Y, a może coś negatywnego dla odmiany? Krzyczy na was. A, no taki nerwusek mały jest, tak? A jakim jest pracownikiem? Spóźnia się, tak? No, on lubi pospać, lubi. A czy łatwo się z nim pracuje? Oh, yes, he's very helpful. No, no, jest, tak o, No, wiem, wiem, jest bardzo przyjazny Tak, wysyła prezenty wszystkim dookoła Tak, tak, Filip jest świetny koleś No, widzę, że y, Panie się śpieszą, dziękuję bardzo Miło mi było And me. Y, Dziewczyny, dziew, y, jeszcze jedno pytanko y, Czy mogłybyście Zachęcić y, słuchaczy Do słuchania podcastu Filipa? Słuchacie podcastu nie tylko dla Oni A, jeszcze Pani? podcastu nie tylko No, trzeba się troszeczkę podszkolić w języku tak polskim. To jednak popularny język jest, tak? Na świecie połowa populacji y, rozmawia już po polsku. Chiński y, jest też coraz bardziej popularny, tak? Ale obok chińskiego polski jest również językiem y, już y, tak znanym prawie jak angielski, bo jak wiadomo Polacy wyemigrowali do wszystkich krajów na całym świecie i szerzą właśnie nasz piękny słowiański język. E, tak, ale nie, nie to chciałem. A jeszcze jakbyście mogły to samo powiedzieć w waszych językach, poproszę. Ok, ja na jestem Filip Zawidzyński i podcast nie za za Uli. In placie Ntradewer Filip Dawidzyński się ewident no doar pentru Ulu. No, ślicznie dziękuję, ślicznie dziękuję. Goodbye. Goodbye. Do widzenia. Do widzenia. Musiałem zakończyć, bo na horyzoncie widzę kogoś bardzo, bardzo interesującego. Muszę szybko się przebić przez ten tłum. Podejdę, już wam mówię, to jest druga żona Filipa. Miała na imię Mabel, murzynka taka. Już... Dzień dobry, dzień dobry. Eee, czy, czy Parę, parę pytań eee, mogę zadać. O, fajnie, no, taki stremowany jestem, bo to w końcu nie lada gratka jest porozmawiać z byłą żoną Filipa. Eee, on co prawda o pierwszej żonie nie chce za bardzo rozmawiać. Jak wiadomo, Azjatka uciekła z Arabem. Eee, w każdym razie, eee, może mi Pani powiedzieć, dlaczego Wy się eee, rozwiedliście? He was snoring loudly. Aha, bo, bo chrapał głośno. E... A jak długo byliście razem? Few years. Aha, aha, aha. E... A, a czy, czy ten powód, że on chrapał, to, to naprawdę był ten prawdziwy taki powód? He cheated on me with ginger. No właśnie, tak myślałem, że zdradził z Ginger, tak? No, to nie jest funny. No, nie, not funny. Nie, to nie jest, nie jest śmieszne. No, może coś bardziej pozytywnego? Jakim Filip był mężem? Dirty, bit messy. No, strasznie bałaganił, no. Tak, ja, jak to każdy chłopak przecież, prawda? Ja. A czy on lubił plać, gotować, wynosić śmieci? No, Philip even doesn't know where the kitchen is. Aha, nawet nie wiedział, gdzie jest kuchnia. No, tak, tak. A czemu Philip nie chciał mieć dzieci? Takie ładne mulatki przecież by wyrosły. No, he doesn't like children. Well, he prefer cats than loudly babies. Aha, no, wolał koty niż głośne, bo chorą. No tak, dobrze. A Czym głównie Filip się zajmował może? Tym byśmy się tak powiedzieli troszeczkę. Filip spent all his time looking at people through the window. A, no rozumiem, rozumiem. No, e... Excuse me, I have to go now. A, a czy Pani jeszcze go lubi? Yes, oh yes, I still like him. <laughs> no, jasne, zawsze. podcastu nie tylko dla olów. Mabel, a, a jakby to było nie tylko dla Olów po twojemu? Eschmark Filip Dawidziński on podcast, nie nur für ein Adler. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bye. Bye. No jak widać, nawet były żony przyjeżdżają tutaj na y, zlot fanów Filipa Dawidzińskiego. No ale tam jeszcze jest jedna bardzo interesująca osoba, ja nawet nie sądziłem, że uda się tej osobie tutaj przyjść, bo ze względów technicznych, tak szczerze mówiąc, to jest współwięzień Filipa. No kiedyś się zdarzyło. Filip niechcący z warzywniaka wziął trzy pomidory do kieszeni trafił do więzienia e, Dzień dobry, dzień dobry e, już na wolności, tak? Yes, yes, oh, yes No, fajnie, fajnie, bardzo się cieszę e, Jak pan ma, ma na imię? I'm calm A, a, a, to ten e, Ile razem siedzieliście? A, few years. a za co Filip był skazany? Because the soup was the salt. Aha, a aha, aha, to, to inne skazanie. Nie, nie, bo myślałem o, o innym tym. Jak zupa była zasłona, no to to znaczy, że to zupełnie inne więzienie, dlatego nie rozpoznałem właśnie imię mi nie pasowało. No nieważne. A jak, jak to było? Tak w jednej celi z Filipem. Aha, spać nie można było, bo chrapał no tak. A czy Filip w ogóle był lubiany wśród współwięźniów? Yes, all prisoners liked him good Wszyscy tutaj mówią dookoła, że <coughs> przepraszam, że, że Filipa nie da się nie lubić. No. E, a czy Filip dostawał jakieś paczki od y, może innych y, podcasterów? Aha, od Gosi Samosi dostała. No to, to ciekawe, to ciekawe. Tak, no ostatnio słyszeliśmy, Samosia nam się zdradziła, jak była na ulicy z pewną Magdą, rozglądały się za innymi chłopakami, więc to mnie nie dziwi, ale że Filip się nie przyznał do tego, no to można mu powierzyć tajemnicę, to w sumie jest pozytywna cecha, prawda? Tak, a, a inni coś mu wysyłali? No, Odrascentem flowers. Aha, aha, kwiatki tak. No tak, no tak. E, a, a lubisz Filipa jeszcze? O oh, yes, I miss him very much. He's a good guy. <laughs> jasne, jasne. Fajny, fajny koleś. No, dziękuję bardzo za rozmowę. Bye, take care. A Kan, Kan, poczekaj chwilkę. Możesz jeszcze przywitać po polsku słuchacze Filipa. Słuchaczu podcastu nie tylko Orlo. A, a, a w Twoim języku jakby to brzmiało? Ja się na Fryb bo Fajnie, fajnie, cześć. Widzę, że już wnoszą tort dla solenizanta. Tak piękny, duży orzeł na środku, pewnie z marcepanu. No Nie mogę przepuścić takiej okazji, trzeba skubnąć troszeczkę tego tortu, tak więc pożegnam się już z Wami. Dziękuję świetnie za uwagę. Mówił do Was Robert Kessling z nikomu nieznanej próby mikrofonu. Do usłyszenia.